Klasyka, Klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co, co mroczne, strażne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 29 maja 2021 roku. Słuchacie właśnie 344 nawiązanego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami poszukująca rodziców w postapokaliptycznym świecie Bogusia. Cześć, witam Ciebie Szymasie i witam wszystkich słuchaczy. I jest z nami także i Tapir, czyli ja, Szymon. Witam serdecznie. <głos> Dzisiaj jestem tapirem, a Bogusia wędruje po postapokaliptycznym świecie, ponieważ zbliża się Dzień Dziecka. <śmiech> <śmiech> już za dwa dni dzień nas wszystkich, <śmiech> naszych wewnętrznych dzieci i tych zewnętrznych też, naszych pociech potomków. I w związku z tym postanowiliśmy zrealizować plan sprzed... Który mieliśmy już za no dwa właśnie. lata, trzy... Nie pamiętam, kiedy pierwszy tom komiks o którym dzisiaj będziemy mówić, wyszedł, ale właśnie jakoś już chyba jak pierwszy tom się pojawił, to rozmawialiśmy o tym wstępnie. Po premierze drugiego tomu już się umawialiśmy. No i teraz już mamy szósty tom na rynku i w końcu nagrywamy. 2017 rok, Szymas. Pierwszy tom wyszedł w roku 2017. Ale to ja na pewno czytałam później, więc... To... No ale i tak, dawno, dawno temu. Ale nie, nieprawda. Prawda. prawda. E, I w końcu się spotykamy, by nadrobić zaległości. Chcielibyśmy porozmawiać o bajce na końcu świata Marcina Podolca. E, Marcin Podolec. E, to też e, zabawnie się składa, że dzisiaj akurat o tym rozmawiamy, bo nagrywamy to dla was jeszcze dwa dni wcześniej, 27 marca. Maja. I dziś ogłoszono, e, maja tak, przepraszam. E, I dzisiaj ogłoszono, że Marcin Podolec e, jest autorem grafik promocyjnych plakatu promocyjnego kolejnego MFKiG, czyli Międzynarodowego Festiwalu Komiksów IG. Bogusiu, spojrzałaś na niego przed nagraniem, jak go oceniasz ten plakat? No, tak, tak, tak jak powiedziałeś, bo rozmawialiśmy trochę na ten temat przed nagraniem. Światowy poziom. To jest naprawdę grafika na no, bardzo wysokim poziomie, pomysłowa. Zresztą jak większość prac Marcina Podolca one zachwycają takim właśnie konceptem, czymś, czymś takim chwytliwym, niby oczywistym, niby prostym, ale jednak takim właśnie łapiącym za serducho i ja się zakochałam od pierwszego wejrzenia, naprawdę będę się coś czuję wpatrywać w tę grafikę długo, długo. Mhm. Świetna sprawa, bo ta grafika łączy tak troszkę retro z nowoczesnością. E, mm -hmm. Z jednej strony moje pierwsze skojarzenia to jest jakiś tam Pac-Man, Mega Man, Megaman, e, Japonia, nie? tego typu klimaty. A z drugiej strony jednak... E, no to nie jest takie czyste retro, ona też fajnie wygląda w roku 2021 i koncepcyjnie właśnie ten nasz ludzik tutaj na kanapie, tam Nintendo Switch, czy jakaś inna konsolka obok, buciki, komiks w łapkach, w ogóle typografia też, wszystko dopięte na ostatni guzik, świetna, świetna sprawa. I Marcin Podolec to jest też łodzianin, więc wychował się w tym samym dziwacznym mieście, w którym i ja zresztą, on nawet wspomina w tym takim, to nie jest posłowie, to jest taki, no to po prostu taka jedna strona od autora w każdym z tych komiksów umieszczona na końcu, wspomina, że Łódź jest trochę jak koniec świata, Łódź i Jarosławiec, że są jak koniec świata, no ja się zgadzam całkowicie. <głos> nawet żeby było zabawniej słuchacze być może kojarzą Michała Chylaka który też tutaj występował obok miejsca gdzie mieszka Michał znajduje się sklep, który nazywa się Koniec Świata nawet <głos> <głos> tak więc o też tak, tak, taka zbieżność jeszcze wszystko się zgadza. A to też fajnie, że rozmawiamy o tym komiksie akurat y, też w, w tym czasie, bo właśnie ukazał się tom szósty, y, Operacja Trufla. I y, ja od pewnego czasu też y, komiksowe zakupy, przynajmniej jeśli chodzi o te rzeczy y, od Marcina Podolca, to robię w łódzkiej księgarni, wysyłkowo y, w księgarni do dzieła, y, w której też można sobie zamawiać właśnie y, komiksy Marcina Podolca z oryginalnymi y, wrysami, teraz był też jeszcze komplet naklejek dorzucany do, do tego nowego tomu, więc wszystko, wszystko super, i ta moja kolekcja się, się powiększa. Ja w ogóle chciałabym kiedyś spotkać autora bajki, bo to jest taka osoba, która urzekła mnie skromnością. Tak no, pooglądałam trochę właśnie jakiś tam rozmów z nim. Ostatnio też na jednym kanale, na YouTubie znalazłam taki filmik. W w którym Marcin Podolec gościł właśnie tam redaktora u siebie w pracowni, u siebie w domu i to jest naprawdę taka osoba, która jest przemiła, skromna, a jednocześnie o tej swojej pracy opowiada z jednej strony z ogromną pasją, ale też, też z pewnego rodzaju czułością, bo ja, jeśli chodzi o pracę Marcina Podolca w tej wersji papierowej w formie komiksów, to bajka była taką moją pierwszą, pierwszą przygodą, ale Kojarzyłam jego pracę z teledysków Pablo Pawo. Już i wtedy zastanawiałam, kto, kto robi te wszystkie animacje, te wszystkie grafiki, bo one wydawały mi się tak... Tak kapitalny i tak potężnie połączony z tym, o czym Paweł Sołtys śpiewał, że to wydawało mi się aż niepojęte. I tak, kiedy ta zagadka się rozwiązała, jeszcze dowiedziałam się później, że był też ten komiks, dym. wywiad, taki dym, właśnie, wywiad komiksowy z, z Pawłem Sołtysem. Ja go jeszcze nie mam w swoich zbiorach, ale na pewno kupię, bo no, lubię obu panów. No to wszystko, wszystkie elementy po prostu, wszystkie składowe powpadały we właściwe miejsca i no to, to się zrobiła z tego taka właśnie fajna, fajna całość. Tak, i tutaj jeżeli Marcin nas słucha, a prawdopodobnie tak, bo środowisko komiksowe przecież w Polsce nie jest takie duże i takie audycje zazwyczaj trafiają do twórców, to ja mam tylko taką jedną uwagę. Marcinie, drogi, jeżeli mogę tak się na ciebie zwracać już, no tak chyba robimy w fandomie, więc chyba się nie obrazisz, Uaktualnij troszkę informacje w sieci, Wikipedia, czy Twoja o, własna tak. strona, bo to wszystko e, wygląda tak, jakby Marcin Podolec, autor, twórca, e, nagle zniknął, tak? Przestał tworzyć i tak dalej. I e, no, no czemu tak? Szkoda, tak? No bo przecież e, ludzie mogą być właśnie spragnieni tych nowych informacji. E, dobrze by było, żeby strony, te, te główne, tak, wyniki w Google, żeby jednak zostały aktualnione, bo e, aż szkoda, gdy ja właśnie. Tak jak mówiłem, no chcieliśmy nagrywać ten podcast już jakiś czas temu i gdy wchodzę tam powiedzmy, po roku przerwy na te strony i widzę, że tam nic nie zostało aktualnione, także mamy cały czas stare, przedawnione dane, mm -hmm. tak jakby Marcin już tych na przykład kolejnych tomów nawet naszej bajki nie tworzył i nic innego nie robił. A to też jest troszeczkę smutne, bo przecież tu się wokoło tego projektu bajka na końcu świata i myślę, że w stosunku do osoby Marcina też bardzo dużo dzieje, bo przecież i to studio form animowanych, mhm. które, w którym Marcin pracuje jest chyba też współtwórcą, tam teraz jest też, trwają też prace nad animowanym serialem z, z przygodami bajki, mhm. więc to wszystko gdzieś tam się dzieje, właśnie to, to się poszerza, a zaglądamy rzeczywiście na stronę Wikipedii, żeby tam jeszcze parę informacji doczytać o autorze, to tam są rzeczywiście stare fakty i tak, to, to, to dziwnie zabrzmi, ale ja więcej dowiedziałam się na przykład z tego filmiku na YouTubie, na temat tego, co mhm. aktualnie Marcin robi, co się dzieje, niż właśnie z tej strony, na której tam te informacje powinny być uaktualnione, więc no, masz rację, Szyman, warto byłoby zadbać o to, żeby jednak więcej nowych faktów mhm. W, tej, w internecie się pojawiło. Tak. I jeszcze jest jeden fakt, który sprawia, że termin nagrania jest wyjątkowy. Dwa dni temu z naszej perspektywy, czyli 25 maja, jeżeli się nie mylę, na fanpage'u Marcina Podolca pojawiła się informacja, że minęło 5 lat od adopcji bajki. Bo bajka na końcu świata, no. to słówko bajka to jest imię psa psa, który towarzyszy e, głównej bohaterce komiksu, czyli Wiktorii. Więc e, też tak uroczonie. E, Pięć to jest. Tak. E, piękna rzecz. Więc już zdradziliśmy, że bajka to prawdziwy pies. E, I bajka to też bohater komiksu. E, uciec jak koniec <śmiech> świata. A wydawcą <śmiech> tych komiksów jest kultura gniewu. E, I wydaje je w serii krótkie gatki. Jest to taka linia wydawnicza Związana z publikacjami dla młodszych czytelników. W niej się ukazywały, nie wiem, Miś Zbyś, na przykład Biniobil, e, mm -hmm. Na co dybie w wielorybie, Czubek Nosa Eskimosa i trochę innych jeszcze tytułów. Uwielbiam właśnie tutaj. O. E, tak. E, ale my dzisiaj skupiamy się na bajce i przejdźmy już do komiksu. Gdy spojrzymy na tył okładki, przeczytamy, że jest to postapokaliptyczna seria dla najmłodszych. Wiktoria i bajka wędrują, by odnaleźć rodziców. Mijają dymiące kratery, wymarłe lasy i gruzowiska, a kierunek wyznaczają im tajemnicze światła na niebie. Świat po wielkim wybuchu to zdecydowanie nie najlepsze miejsce dla dziewczynki i psa. Jeżeli jednak mamy tam dziewczynkę i psa, pozostaje nam trzymać kciuki za powodzenie ich wyprawy. Warto podkreślić, już od razu na wstępie, a propos tego, co, co przeczytałeś, że to jest bardzo odważna seria wydawnicza, jeśli chodzi o pol polski rynek. Wydaje mi się, że nie tylko komiksowy, ale w ogóle związany z literaturą dla dzieci, bo mamy tutaj coś, co jest sygnowane takim tagiem. Postapokaliptyczna seria dla najmłodszych. To po pierwsze. A po drugie wydawca wpadł na kapitalny pomysł, żeby ta seria zareklamować i wykorzystuje polecanki na każdym tomie inną napisane, przygotowane przez dzieciaki, przez młodych czytelników. To Ten pomysł wydał mi się szalenie, szalenie fajny, bo to nie, sztuka jest, nie sztuką jest przeczytać recenzję albo tak posłuchać no, tak, takiego wprawnego, rec wprawnego recenzenta osoby dorosłej, która ma nieco szersze spojrzenie bo super jest, kiedy jakiś tytuł jest chwalony przez ten, tę grupę wiekową, do której jest kierowany, bo wtedy no, nam można wierzyć lub nie, ale dzieciaki są najczęściej właśnie takimi osobami, które walą prosto z mostu i które... No, Rzadko kłamią, raczej mówią prawdę. Jak im się podoba, to, to, to mówią. mówią, że jest super. Jak im się nie podoba, to, to, to też czuć, że im mówią. się nie podoba. Tak. No właśnie. Właśnie mamy Zosię, Kalinkę i sekundka już patrzę, Jagodę na tych pierwszych trzech tomach. Lat 6, lat 8,5 i 8. Mhm. Wszystko się zgadza. Tak i tutaj mi się szalenie podoba, bo na tym pierwszym tomie tak będziemy przeglądać, trochę będzie słychać właśnie tutaj sz szelestu kartek i, i stukania okładki, ale tutaj jest bardzo piękne sformułowanie, że e, w piękny komiks i jest w nim e, dużo podziwień. <grym> szalenie mi się podoba to słowo. <grymianie> Dużo podziwień i, wz i wzruszeń. I to wszystko prawda jest, bo już teraz możemy powiedzieć, że bajka na końcu świata to jest chyba taka seria, którą no, będziemy polecać i będziemy zachwalać. Tak. Przynajmniej ja. Y ja raczej też. Y czy nie raczej, no po prostu też. Chociaż z drobnymi zastrzeżeniami, ale... <grymianie> <grymianie> No nie mogę tylko słodzić. Już nasłodziłem Mando na rocznicę Radia Eska. Teraz jestem wiesz, poważnym recenzentem. Nie no, okay. ale żarty żartami. Tak wspomniałaś o tym, że Odważne jest samo umieszczenie akcji komiksu dla najmłodszych, bo tutaj nie mówimy o nastolatkach, tak? wybraliśmy mhm. na Dzień Dziecka komiks naprawdę dla tych najmłodszych czytelników, kilkuletnich, a nie kilkunastoletnich raczej, chociaż wiadomo, no starsi też mogą tu znaleźć coś dla siebie, ale target jest ściśle określony na tych naprawdę najmłodszych, a jednak mamy świat post-apo. Co mogłabyś o tym powiedzieć? Czy tutaj czuć rzeczywiście, że świat się skończył, a w związku z tym, czy jest to świat przerażający, okrutny, smutny, pusty? Tak rzucam po prostu wiesz, różne słowa, żeby dać ci się zastanowić i troszkę cię zainspirować, ale nie musisz się sugerować. Tak? Mhm. A czy przede wszystkim. Ja mam spory problem z polecaniem tego komiksu czytelnikom, znaczy klientom, którzy przychodzą do księgarni, bo to słowo post-apo i tak jak zaczynam opowiadać o tym, co fabularnie jest zawarte w tym komiksie, to spotykam się z, taką, z takim ogromnym oporem. Jest jakaś taka potrzeba w dorosłych chronienia dzieci przed takimi właśnie elementami, które mogą wywoływać pewnego rodzaju strach, jakieś tam właśnie koszmary nocne i, I takie poczucie nie, niepokoju w, w młodych czytelnikach. I jest mi z tego powodu szalenie smutno, bo wydaje mi się, że bajka jest taką serią, która nie jest stworzona po to, żeby straszyć dzieci. Absolutnie tu... nie. Ten świat postapokaliptyczny wydaje mi się, że Marcin Podolec znalazł swój własny indywidualny sposób na to, żeby ten świat właśnie takiego postapo dla młodego czytelnika wykreować. Już tłumaczę o co mi chodzi. W tej historii nie jest ważne to, że świat się skończył. Nie jest ważne to, że mijamy dużo opuszczonych budynków, jakichś drzew bez liści, kraterów, że tam w pewnym momencie w fabule pada takie stwierdzenie, że świat wygląda jak wielka, wielka piaskownica. To, to, tak to jest, bo Marcin Podolec czerpie pełnymi garściami z tych klasycznych opowieści post-apo, łącznie z Mad Maxem, bo gdzieś tutaj takie nawiązania dorosły czytelnik wyłapie. Mhm. Ale to nie jest kluczowy element tego świata, to jest tylko konstrukcja malutka składowa fabuły, która ma służyć opowiadaniu historii o nadziei, o przyjaźni, o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za kogoś o tym, że powinniśmy się cieszyć z prostych rzeczy, z takich y, codziennych właśnie małych radości. Mm -hmm. Że pięknie jest polegać na kimś i pięknie jest czuć to, że jesteśmy komuś potrzebni i możemy na kogoś liczyć. To są właśnie te elementy, które y, sprawiają, że historia o bajce y, jest y, rzeczywiście tym komiksem, który... No, może wywoływać zachwyt, zarówno jeśli chodzi o dzieciaki, jak i dorosłych, bo tutaj poprzez zastosowanie to o kolorach i o rysunkach jeszcze będziemy trochę mówić, mam nadzieję, ale poprzez zastosowanie takich jakichś właśnie ciepłych barw, ten komiks jest też taką opowieścią, która nie przytłacza czytelnika. To nie jest tak, że kartkując już jesteśmy zdołowani, bo wszystko jest takie szare, burę zniechęcające i w ogóle bez sensu, bez nadziei. Nie, to jest historia która opowiada o podróży i to o podróży w takim sensie właśnie dosłownym, bo to jest, to jest opowieść drogi, ale także o podróży w takim metaforycznym znaczeniu, no bo nasza bohaterka Wiktoria e, musi sobie poradzić w różnych sytuacjach i razem z tą swoją zaprzyjaźnioną słuczką bajką wędrują zmieniają się, adaptują do różnych sytuacji. Także pod kątem właśnie tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałam, no to bajka absolutnie no jest taką publikacją, która nie, nie, nie straszy i która powinna trafić do szerszego kręgu odbiorców, którzy nie powinni się bać serwować dzieciom takich opowieści. Dziękujemy. Do usłyszenia następnym. Ja się mogę pod tym podpisać. Tak, ja bym tylko dodał, że nie jest tylko o podróży, ale i o przygodzie, bo moim zdaniem jak, jak zaczęłaś mówić o tym, że niektórzy rodzice się boją, bo słyszą post-apo i że nie, bo dziecko będzie miało koszmary, może, czy coś takiego, mm -hmm. to aż chciałem tak wesknąć głośno, ale już nie chciałem ci przerywać, nie chciałem cię rozpraszać, bo tutaj setting mamy rzeczywiście postapokaliptyczny, to znaczy w pierwszym tomie nie znamy żadnych szczegółów, gdyby nie ten opis, to nawet byśmy do końca nie wiedzieli co i jak. Co to po za prostu świat? Mamy wyludniony ślad, ślad, świat. Świat, w którym widzimy naszą bohaterkę, widzimy bajkę, poznajemy Tapira i Latawiec. Latawiec to jest taka jakaś przedziwna, magiczna istota, która tutaj towarzyszy też naszym bohaterom. Znaczy nie, nie jest ich towarzyszem podróży, ale gdzieś tam ich drogi się przecinają kilkukrotnie. I, i to tyle tak naprawdę. Dominują właśnie, tak jak mówiłaś, no to ciepłe kolory, ale na zasadzie brązy, pomarańcze, taki trochę brudnawy, żółty, więc to są barwy post-apo, ale to nie jest właśnie świat szary i brzydki, tak sensu stricte, to jest świat pustynia, niebo też ma trochę taki mulisty kolor, widzimy suche pnie drzew, jakieś kamienie, rozpadające się budynki, zniszczone sprzęty czuć, że no to jest świat, który coś tam przeszedł i no właśnie ci ludzie gdzieś zniknęli. W drugim tomie pojawiają się na przykład trujące gazy. Ogólnie drugi tom jest taki trochę bardziej właśnie smutny, trochę mroczniejszy. Zaczyna budować mitologię świata. Mamy jakieś retrospekcje z, też sprzed upadku, jeżeli tak to mogę ująć. Więc bardziej to wszystko rozbudowuje, ale nadal to nie jest... Straszne. To nie jest setting, w którym zaraz pojawią się jakieś zombiaki czy inne monstra, w którym bohaterowie umrą z głodu, z pragnienia, nie wiem, jakiejś choroby popromiennej dopadną czy coś takiego. Absolutnie nie. Mamy historię dwójki uroczych bohaterów. E, mamy antropomorfizację e, najwyższych lotów, właśnie gadające zwierzątka, e, które mają takie swoje też zwierzęce, muszczki. E, nie są bystre, jakoś szczególnie, ale mają rozbudowane życie uczuciowe, jeżeli tak się mogę wyrazić. E, czy chodzi o to, że Nasz pies tutaj nie jest e, psem geniuszem. E, jest tak nawet uroczo-głupiutki momentami, ale właśnie jest niezwykle uroczy, zczarujący. E, I mhm. jego przemyślenia. E, Dobrze. Wpadnę ci w słowo, bo jeszcze zanim zanim zaczniemy rozpływać się w zachwytach nad konstrukcją bohaterów, to jeszcze warto podkreślić też, że chciałabym zasygnalizować dwa, dwa jeszcze elementy związane z tą konstrukcją świata postapokaliptycznego. Mhm. To, jest, to nie jest też tak, że nasze bohaterki błąkają się po tym zniszczonym świecie zupełnie bez sensu, bez celu. Tutaj jest konkretna misja do spełnienia, bo one szukają rodziców Wiktorii. Mhm coś się stało właśnie i rodzina została rozdzielona i te, ta, ta cała wędrówka, cała droga jest też właśnie pod kątem takiej opowieści postapokaliptycznej prowadzona dość poprawnie, bo tutaj jest przecież też unikanie niebezpieczeństwa, one szukają schronienia, poszukują prowiantu, także te składowe gatunk gatunku jako takiego są no, bardzo mocno zasygnalizowane, a jednocześnie ta historia nie zawiera drastycznych scen. Nie ma też takiego ściśle określonego czarnego charakteru, który by z naszymi tutaj bohaterkami był w kontrze. Także te, te, te, te wszystkie rzeczy, o których wspominam to też przemawiają jakby za tym, że, że to jest dobry komiks dla, dla młodszego czytelnika. Oczywiście, bo skoro rozmawiamy o tym w nawiedzonym podcaście przy okazji Dnia Dziecka, no to warto też nadmienić, że jakieś takie drobne elementy grozy dziecięcej też są wprowadzone tutaj, ale w sposób naprawdę szalenie delikatny, szalenie umiejętny. Marcin Podolec nie przekroczył tej granicy. To nie jest tak, że tutaj są sceny, które straszą czytelnika. Jest Rodzic to raczej... myślę, może trochę tutaj pograć nie? tym napięciem, bo są takie plansze, gdzie można troszkę zbudować może atmosferę mm -hmm. potencjalnego mm -hmm. zagrożenia napięcia, ale zaraz tam następna strona sprawi, że się uspokoimy, tak? I Że można tak. pokazać, że wszystko kończy się dobrze i też ten świat jest tutaj wykorzystany jako po prostu menomen piaskownica, tak, sandbox, w którym bohaterki mogą się uczyć już na rzeczy, tak, o sobie e, nawzajem, tak, czy o swoich emocjach, e, więc to nie jest tak, że tutaj każda bajka, e, każda bajka, każdy tom jest podzielony na kilka pomniejszych historii i to nie, mhm. nie, nie każda historia kończy się stricte morałem, ale myślę, że e, świadomy rodzic może przy wielu z nich e, coś skomentować, tak, żeby przy okazji z dzieckiem porozmawiać na przykład właśnie o przyjaźni, o dbaniu o siebie nawzajem, o trosce o bliźniego. Tak, no można tutaj też w wyszczególnić jakieś takie elementy, które są charakterystyczne dla poszczególnych tomów. Jakieś takie tematy wiodące. Zarys świata w tym tomie pierwszym, w tomie drugim opowieść o katastrofie. W tomie pierwszym jeszcze też jest taki motyw, który udowadnia, że strach ma wielkie oczy, ale skoro istnieje nadzieja, to zawsze warto za tą, za tą nadzieją podążać. W tomie drugim, kiedy jest katastrofa? i tam już mamy jakieś drobne elementy związane właśnie z tym końcem świata, to też dowiadujemy się tego, jak istotną rzeczą są relacje i ich wzbogacanie, budowanie. Więc to są takie jakby uniwersalne, uniwersalne prawdy, które zostały przedstawione naprawdę w bardzo nieoczywisty i atrakcyjny sposób. Mhm. A do tego jeszcze a propos tego klimatu, potencjalnej grozy. Tak jak mówimy, pojawia się napięcie, ale żadnego horiara sensu to nie uświadczymy tutaj. A jeszcze mamy dużo humoru. I to takiego humoru czasami wręcz bym powiedział bizarnego, absurdalnego, ale w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa. To, to ta bizarność teraz mi przyszła do głowy, bo taką najzabawniejszą i w ogóle taką sceną wow, nie z efektem wow, dla mnie to jest bajka, która trafia na jakiś stary, prawdopodobnie już nieświeży makaron, który ożył. Na skutek właśnie tam i zaistnienia, nie wiem, gazów w okolicy czy czegoś i po prostu uciekający makaron, to, to są dosłownie dwie strony tylko z tych Cudowne. wszystkich trzech tomów, ale ja jak wracam na to, jak kartkuję sobie ten komiks, albo właśnie ostatnio e, miałem jak byłem, jakiś trochę zmęczony, trochę zdołowany po całym dniu, to autentycznie ja wziąłem ten e, pierwszy tom, bo to chyba w pierwszym. Ja nie, albo w drugim, w drugim, nie, jak, w drugim. tak mhm. przepraszam wziąłem ten drugi tom i sobie otworzyłem na tych dwóch stronach, żeby się trochę pośmiać bo strasznie mnie to rozbawiło to jest, znaczy może to tylko do mnie tak trafia ale autentycznie jak pierwszy raz to czytałem to płakałem ze śmiechu no tam są jeszcze te ciasteczka, którym bardzo zależy mhm. na tym, żeby zostały zjedzone i ich konfrontacja z bajką też um, przeobraża się w taką bardzo komiczną scenę, która stanowi punkt równowagi dla scen dramatycznych, które rozgrywają się w tym, w tym, drugim, w tym drugim tomie bardzo mocno. Mhm. Bajka w ogóle jest, to już możemy się trochę skupić właśnie na, na, na, tej, na tych głównych bohaterkach, bajka jest w ogóle psem przeuroczym i szalenie podoba mi się to, jak Marcin Podolec wykorzystuje w sumie proste patenty na to, żeby zbudować nam bohaterkę, bo ona jest taka pełna gracji w tych niektórych scenach po prostu. Uwielbiam obserwować bajkę gdzieś tam na drugim planie i też uwielbiam to, jak reaguje w różnych sytuacjach, bo można by się spodziewać, że skoro mamy psiego towarzysza, to on będzie wyglądał no, po prostu jak, jak zwierzak, nie będzie miał żadnych tam większych emocji zaprezentowanych na twarzy, ale to nie jest taka opowieść, nie, nie, nie. Tutaj faktycznie bajka reaguje, mamy całą paletę emocji, która jest zaprezentowana tym jej, tą jej mimiką, postawą i z tego wszystkiego wynikają też czasami właśnie przekomiczne, przekomiczne elementy i to nie tylko w takim znaczeniu właśnie może slapstickowym, może właśnie takiego humoru prostego, trafiającego do dzieciaków, ale także humoru na nieco wyższym poziomie, bo mnie się też bardzo podobają językowe zabawy, które Marcin Podolec umieszcza w myślach i w tym, w jaki sposób bajka się wypowiada. W pierwszym tomie mamy na przykład taki moment, kiedy nasze bohaterki ulegają zwątpieniu i bajka cytuje, wiesz, tamte powiedzenia psie. Jak, mhm. jak ci nasypią, tak się najesz. Nosił pies razy kilka. Szalenie mi się podobają właśnie takie, takie elementy. To, to jest coś tak potwornie inteligentnego i niespotykanego, że no, po prostu zrobiłam, zrobiłam efekt wow, kiedy trafiłam na te, na te chmurki, na te dialogi. Mm -hmm. I a ten, też... y ten humor jest też strasznie właśnie nienachalny, jest taki delikatny, y to znaczy, y bo nawet jeżeli bajka y czy Wiktoria są troszkę takimi ciapkami, y no to to nie jest właśnie slapstick ale jaś fasola, to nie jest ten poziom, tylko to jest slapstick mm -hmm. na zasadzie, to jest dziecko, dziewczynka i piesek, który no nie zna świata i wszystkich zasad, które nim rządzą, a to jest jeszcze mm -hmm. świat fantastyczny, więc to bardziej z tego wynika. Ale właśnie mamy też masę takich... Właśnie to, to też nie jest do końca humor językowy, tylko taki sytuacyjny typu nie wiem, Wiktoria gdzieś tam się przespała po drodze, gdzie była padnięta, zmęczona i stwierdza, że trzeba ruszać w dalej. I tak właśnie są takie momenty zaskoczenia, gdzie właśnie Wiktoria mówi, dobrze, to czas ruszyć w drogę, a piesek obok tak ruszyć, ale już? I tak, dopiero co przyszłyśmy, czy coś takiego, nie? Albo e, tam, nie wiem, znalazły piękne miejsce, czy w sumie to akurat nie było miejsca, to znalazły sadzonkę, jakieś roślinki. Mhm. Tak? E, I tam jedna, jedna z bohaterek mówi, no to zostańmy może chwilkę, dwie, a druga, no to może trzy, tak, tak? się <laughs> fajnie uzupełniają, albo właśnie troszkę się mijają e, w, w swoich oczekiwaniach i to wszystko jest właśnie delikatne urocze nienachalne właśnie to słowo uroczy jest tutaj słowem kluczem, nie? to jest takie cute ale nie internetowe nie w internetowym znaczeniu takim które nam się może przejadło, to nie jest też przesłodzone tylko, właśnie, tak sympatycznie urocze. Czy, jak nie wiem, spotykają tapira, i e, mamy taki też bardzo prosty żart, że tapir mówi: Chodźcie, pokażę wam coś i idzie w <grym> lewą stronę, e, i po chwili idzie w prawą stronę. I jednak nie <grym> nie tędy, że tak, i jednak pomyliłam drogę. Tak. Bajkat tak. <grym> tak, e, zresztą też bardzo celne uwagi czasami, y czasami rzuca, właśnie, że na, no, ale co z Ciebie za przewodnik, skoro nie, nie rozróżniasz kierunków, nie? albo e, jak są takie nawiązania, że Aj, a widziałeś na przykład kiedyś latającego psa? No to, to są po prostu no, to, takie naprawdę super, super elementy, które takie drobiażdżki, które zachwycają i które po, po, sprawiają, że na, na, naprawdę nawet będąc dorosłym czytelnikiem, tę opowieść czyta się z no, ogromnym uśmiechem, uśmiechem na twarzy, chociaż bywa ona też bardzo mocno nostalgiczna i smutna momentami. Ja pamiętam kiedy po raz pierwszy czytałam ten tom otwierający cykl o bajce Ostatni Ogród, to w ogóle była bardzo śmieszna sytuacja, bo ja przeczytałam go w pracy, w księgarni. Był po prostu taki moment oddechu i stwierdziłam, że a tutaj stoi sobie taki komiks dla dzieci. A to też był taki moment, kiedy szukaliśmy właśnie jakichś takich fajnych tytułów dla młodego czytelnika i zamawiałyśmy niektóre rzeczy tak po prostu, wiesz, na chybił trafił, bo coś przykuło naszą uwagę. No i właśnie sięgnęłam po, po bajkę i w pewnym momencie złapało mnie po prostu takie wzruszenie, taki ścisk gard w gardle, że to było trudne do opisania. Już tego komiksu nie oddałam nikomu, po prostu kupiłam od razu i postawiłam u siebie na półce, bo e, nośnikiem właśnie wzruszeń i nośnikiem sporego, sporego dramatyzmu w tej historii e, jest cały ten motyw poszukiwania rodziców. I tam w połowie pierwszego tomu mamy kapitalną scenę, kiedy e, na dwóch e, stronach mamy ilustrację właśnie takiego czarnego takiej czarnej przestrzeni, czarnego nieba i nasze bohaterki siedzą przy, siedzące przy ognisku i czekają właśnie na to pojawienie się światełek, które ich mają zaprowadzić do, do rodziców Wiktorii. I ten kadr wydał mi się właśnie taki jakiś wzruszający, rozczulający, no... Mowy mm -hmm. mi odebrało dosłownie, tak. Pe pewnie rozumiesz, co, co, co usiłuję powiedzieć. Tak, tak, <laughs> Naprawdę tak. Naprawdę wyjątkowe. Ja się z tym zgadzam i rzeczywiście, jeżeli tutaj komiks stara się troszkę grać na emocjach, tak wejść w takie bardziej nostalgiczne tony, czy nie wiem nasza bohaterka choruje przez pewien czas w drugim tomie, to to działa, tak. Tutaj wszystko... Myślę, że gra, tak jak właśnie sobie autor założył, i płynie się przez te tomy. One też nie są jakoś szczególnie długie one mają bodajże po 64 strony na tom. I każdy tom jest podzielony na, nie wiem, 4-5 historii. Aha. I tutaj dochodzimy do jednego mojego drobnego problemu to fakt, że trzeci tom troszkę wprowadził zastój. Ja wiem, że już jest czwarty, piąty i szósty, jeszcze ich nie czytałem, na pewno poniesięgnę. Ale nie chciałbym, żeby właśnie ta historia się jakoś tak mocno zatrzymała. Wiadomo, że komiksy dla dzieci też się rządzą trochę innymi prawami tak, niż komiksy dla dorosłych. I to może nie byłby duży problem, ale trzeci tom troszkę stracił tempo. Pierwszy budował świat, wprowadzał nam różne elementy, wprowadził też, nie wiem, tego Tapira jako dodatkową postać. Drugi tom ma trochę retrospekcji, trochę dramatu, trochę komedii. Trzeci tom ma trochę nawiązań tak, mamy, nie wiem, taką. Ala la Godzilla, tutaj w tym świecie przedstawionym. I to wszystko mi się podoba, ale jednocześnie nasze bohaterki dosłownie i w przenośni stoją w miejscu, bo nawet z pewnego powodu no nie mogą się ruszyć. tak Utknęły naprawdę na amen w przestrzeni także, w na naszym świecie przedstawionym. I troszkę w związku z tym czytałem się go po prostu gorzej, bo akcja nie ruszyła się do przodu, ta nasza mitologia tak trochę stanęła w jednym miejscu, co nie zmienia faktu, że tam jest kilka kreatywnych pomysłów, bo Marcin Podolec bawi się kwaśnym deszczem, bawi się właśnie zmutowanym otoczeniem, bawi się kaiju movies, tak nawiązuje do różnych takich typowych post-apotropów i nie tylko w post co jest ok ale też chciałbym więcej właśnie mitologii, nie tylko sprawy tygodnia. Ja się szalenie cieszę, że udało nam się omówić bajkę właśnie w taki sposób, że zabraliśmy się za te pierwsze trzy tomy łącznie, bo pod kątem fabularnym to tutaj ta historia rzeczywiście nie posuwa się za bardzo naprzód. To jest takiego rodzaju rozbiegówka, rozpoczęcie, właśnie ustalenie zasad panujących w tej, w tej historii. I, i mam, mam właśnie nadzieję na to, że w kolejnych tomach, których też jeszcze nie czytałam, bo stwierdziłam, że chciałabym podejść do tego nagrania bez znajomości tego, co dzieje się dalej, tylko tak po prostu takimi mhm. blokami będę sobie to czytać po trzy, po trzy tomy. I mam nadzieję, że to wszystko służy czemuś, że w kolejnych tomach będzie następowało już faktycznie takie ukierunkowanie podążające ku odnalezieniu właśnie rodziców albo wyjaśnieniu tej zagadki, co kryje się za tymi za tymi światełkami, które pojawiają się, pojawiają się na niebie, więc liczę na to, że autorowi uda się. To napięcie i tę uwagę, którą zbudował, że uda się to umiejętnie wykorzystać i, i doprowadzić do satysfakcjonującego finału. Nie mm -hmm. powiedzieliśmy nic o Wiktorii jeszcze. Też o tym teraz pomyślałem, tak, że właśnie piesek po prostu skradł naszą skradł uwagę. Do serca. Tak, Wiktoria jest po prostu sympatyczną dziewczynką, która ma ten swój cel, tak, podąża. Próbując odnaleźć rodziców, ma swoją towarzyszkę, jest młodziutka, w związku z tym nie zawsze postępuje w 100% tak jakby dorośli postępowali, ale to jest oczywiście tutaj in plus i zmieniając jeszcze, można o niej powiedzieć. Jest po prostu sympatyczną osobą, która wyruszyła w jakimś celu na wyprawę i jej kibicujemy. Wiktoria jest bardzo nietypową bohaterką komiksową, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że jest to postać niedoskonała. Kiedy mm -hmm. przeglądam książki dla dzieci, to zauważam jakiś taki właśnie wy idealizowany, wymuskany obraz tych y, dziewczęcych bohaterek. dużo Ale wiesz, masz na myśli wyidealizowany na zasadzie taki jak y, z katalogu mody, tak? O to chodzi? Tak, tak, właśnie. W tym sensie, wiesz, księżniczki Disneya, te, te klimaty, właśnie prezentowanie tego świata w taki sposób y, piękny, piękny, ładny, czarujący, na zasadzie takich właśnie ilustracji y, słodkich. A tutaj mamy dziewczynkę, która y, nie jest... Y, żeby to nie zabrzmiało nieładnie. Nie jest zgrabna właśnie, nie, nie nosi się jakoś tak super modnie. No, jest na -po, w tym więc świecie. założyła spodnie z szelkami, założyła nosi plecak. Tak, mhm. jakiś płaszcz na to, takie rękawiczki bez palców i jeszcze mhm. ma szczękę między ząbkami, jak Tomasz masz Tak. <laughs> No właśnie, do tego zmierzam. To nie jest tak, że to jest księżniczka, która nie pasuje do, do, do tego świata. A czymś, co też szalenie podoba mi się w kreacji tej postaci jest to, że potrafi ona rzeczywiście nawet w takich momentach zwątpienia, kiedy już pojawiają się różne problemy, wobec których no, niektóre dzieci byłyby pewnie bezradne, bo ona sobie musi poradzić rzeczywiście z opuszczonym światem, z pozyskiwaniem jedzenia, z tym, żeby być bezpieczną. To, to ona potrafi jakoś właśnie w całej tej zatrważającej i dołującej mimo wszystko sytuacji, znaleźć takie elementy optymistyczne i jakąś taką właśnie, właśnie radość. I nawet kiedy się boi, to jednak po chwili potrafi odnaleźć w sobie siłę, nadzieję, żeby brnąć do przodu. To szalenie podoba mi się, bo to, to jest właśnie takie... Może imponować małym czytelnikom taka bohaterka, która jest... no tak bardzo podobna do nich, a jednocześnie się nie boi. Nie, nie, nie, nie wiem, jak to powiedzieć. Znaczy jest jak gdyby dojrzała emocjonalnie, czyli przeżywa wszystkie możliwe emocje w zależności od sytuacji, czyli też bywa przerażona, bywa załamana, nie wiem, ma Aha, takie właśnie. momenty depresyjne, gdzie tam krzyczy, że niech ten dzień już się skończy, mam dosyć, że tracę nadzieję, czy coś takiego. Czyli jest taka jak każdy normalny człowiek, jest po prostu istotą z krwi kości, ale też nie jest właśnie w tym atencjuszką, to nie jest Bella ze zmierzchu, tylko po prostu nachodzi ją smutek, to jest smutna, ale mimo wszystko potem gdzieś porozmawia z bajką, tam nie wiem, bajka ją pocieszy, czy sama gdzieś tam odnajdzie w czymś, jednak nadzieje, znowu siły, czy dostrzeże w tym świecie coś pięknego, pięknościowego <grym> I tak dalej to nawiązanie do jednej ze scen e, taki mały insight e, hermetyczny joke. E, tak, e, to też jest super, także znaczy, ja wiem, że dzieci może nawet tego nie docenią, ale z punktu widzenia właśnie nas, jacenzentów gdzieś tam e, troszkę starszych, e, no to trzeba o tym wspomnieć. Także Marcin Podoles nie stworzył e, właśnie takiej po prostu stereotypowej bohaterki, czy jakiejś merysłu, czy znowu wyidealizowanej, czy głupiutkiej. Nie, to jest młoda osóbka, która przeżywa po prostu najróżniejsze emocje w zależności od sytuacji i może być takim wzorem do naśladowania w pewnym sensie, więc... Ale tak, nie jest jedna... idealizowana przy tym, tak? No, no tak. Właśnie. Jednocześnie nie jest taką bohaterką, która wie wszystko, bo zdarzają się w Wiktorii przejęzyczenia. Też ma w pamięci jakieś trudne wyrazy, które nie do końca jest w stanie, jest w stanie wypowiedzieć. Z Wiktorią też jest właśnie o tyle fajnie, że dostaje cały taki duży segment w tej historii, kiedy jest no, nie, nieporadna, kiedy na skutek pewnych incydentu no, słabnie i musi odpocząć. I to też podobało mi się to, że akurat Marcin Podolec wykorzystał taki te, te, ten fakt, żeby przedstawić nam trochę e, z przeszłości bohaterek, bo ja jestem bardzo ciekawa e, tego, co się z nimi działo przed, przed tym całym e, końcem, końcem świata, co doprowadziło do tego, że, że, że, że jest tak, jak jest. I bajka e, dostała i, więcej też czasu antenowego, <grym> czy no wiadomo. <grym> A właśnie, uważasz, że bo, bo cały ten komiks nosi tytuł bajka e, na końcu świata, ja się przede wszystkim zastanawiałam skąd to na, bo to można by pomyśleć sobie, że no bajka, bajka o końcu świata. A tutaj jest bajka na końcu świata i wszystkie te poszczególne segmenty zawarte w komiksie noszą także tytuły takie, że bajka i instynkty, bajka i opuszczony dom, bajka i kurier w paski. Kto jest głównym bohaterem tego komiksu? Jak myślisz? Bajka czy Wiki? Kto jest ważniejszą, ważniejszym elementem? Hmm, to czy nie ma chyba ważniejszego elementu, ale e, słowo bajka po prostu tutaj jest istotne, tak? Że, że to są różne bajki, czy na dobranoc, czy tak po prostu opowiedziane e, jako no, utwory e, tutaj, jak teksty kultury, tak? Odwołania do tej klasyki literatury dziecięcej i takich opowieści. No te, te, też tak uważam. I ten tytuł a, że... jest właśnie bardzo y, też takim sprytnym posunięciem nawet marketingowo, bo ja ci powiem, że mi nie przeszkadzało, że to jest bajka na, a nie o końcu świata, bo wyobrażałem mm -hmm. sobie, że jest po prostu koniec świata i ktoś opowiada bajkę. Nie, nie o tym końcu Aha. świata, tylko jak już świat się skończył. Albo u nie wiem, jakiejś przestrzeni, też tak to początkowo rozważałem i sobie mm -hmm. wyobrażałem. E, ostatecznie e, wyszło jeszcze troszkę inaczej, tak? Ale w sumie nie, no mamy koniec świata i Marcin podolec opowiada nam różne Bajka. bajki, tak, z dwójką Jakąś bohaterów. Mm -hmm. Tak. Okej, okay, ja jeszcze chciałabym też nawiązać... ciekawy, czy wyszukiwałeś również takich elementów jak ja, bo zastanawiałam się nad tym, na jaki sposób, na jakich płaszczyznach można odczytywać te historię. No, słuchacze są przyzwyczajeni do tego, że gdzieś tam doszukujemy się podwójnego dna i gdzieś tam próbujemy jakąś taką głębszą, inną interpretację znaleźć. I przyszło mi do głowy coś, bo poprzez konstrukcję tego, że jest to historia dla najmłodszych i, i że jest to opowieść ocierająca się o fantastykę, z góry już na samym początku zakładamy, że bajka potrafi mówić, bo komunikuje się z Wiktorią, porozumiewają się między sobą, odpowiadają sobie nawzajem i te dialogi mają taką logiczną konsekwencję. Nie? To bajka coś mówi, Wiktoria odpowiada i tak dalej, i tak mhm. dalej. A ja zastanawiałam się też, bo mamy dziewczynkę, która jest sama. Wiktoria jest jedyną ludzką bohaterką, no do tej pory w tych trzech tomach, jest jedyną ludzką postacią, która się pojawia i ona wędruje przez pustkowia ze swoim psem. I teraz tak, a co jeśli bajka tylko szczeka? rozumiesz? Warczy, mhm. wydaje te swoje takie właśnie typowe psie dźwięki. A ta konsekwencja właśnie tych jej wyartykułowanych elementów, to jest coś, co dzieje się tylko i wyłącznie w głowie Wiktorii, jako taki element, który powstrzymuje ją przed, no, szaleństwem to może za duże słowo, ale... Mm, dodaje jej otuchy. Dodaje jej otuchy i sprawia, że nie czuje się sama. Co, co, co myślisz o takim tropie interpretacyjnym? Mhm. No, zgadzam się. Znaczy ja sam też tak to czytałem troszkę początkowo, bo ja A, właśnie nawet... Yy, yy, yy, ja początkowo, wiesz, nie spodziewałem się, że będzie tutaj... Yy, więcej elementów tak typowo fantastycznych jak ten nasz latawiec i mhm. tak trochę podszedłem do tego z nastawieniem że to nie są prawdziwe rozmowy ewentualnie, że my czytamy myśli psa ale że Wiktoria tego nie słyszy tylko, że odbiera to przez postawę, przez to czy macha ogonkiem czy nie, jak siedzi, jak na nią patrzy jaką ma minę więc ja sam tak to początkowo czytałem <laughs> więc tak i myślę, że znaczy, wiesz no, teraz nie prześledziłem każdej strony analizując to pod tym kątem ale wydaje mi się, że można tak też odczytywać te albumy mhm mm to ja że szalenie ten element wydał mi się na, naprawdę taki dość, dość czytelny i zastanawiałam się właśnie, czy też inni czytelnicy dorośli podążyli tym tropem i, i też odkryli właśnie takie nawiązania, takie jakieś pomysły przyszły, przyszły im do głowy i tam przeczytałam kilka recenzji właśnie tego tomu pierwszego i to jest jeden z takich właśnie powtarzających się elementów jako jako coś takiego, co uświadamia, że losy Wiktorii są takim studium samotności totalnej. To, to trochę tak przerażająco brzmi w kategorii opowieści dla młodego czytelnika. Ale ta dziewczynka jest rzeczywiście sama. Nie? Zda, zdana na siebie, czeka na pojawienie się rodziców i też no, musi czymś po prostu ten swój umysł wypełnić, żeby sobie właśnie dodać otuchy i sprawić, żeby jej się chciało, nie? Więc to. A teraz to, to Marcin super. nas słucha i sobie myśli. Jezu, o, czy oni czytali chodzi? to, co ja napisałem w ogóle? O czym oni mówią? <laughs> <laughs> Nie, to nie jesteśmy odosobnieni, to nie jest tak, że my nie tutaj no, myślamy na siłę jakieś rzeczy. To po prostu jest właśnie jedno z częstych pytań, które się nasuwa w stosunku do tego komiksu. Nie? Bo to, to, to, Panie Marcinie, to jest, to jest trochę tak, że dzieło zaczyna żyć własnym życiem i to, co czytelnicy odczytują, to już jest jakby kwestia takich indywidualnych tutaj różnych podejść, ale to też pokazuje, jak pięknie skonstruowana jest ta historia i na ilu płaszczyznach można ją odczytywać, bo jest jeszcze parę takich rzeczy, które mi się w tym komiksie podobają, bo też takie właśnie przekonywanie dzieci do ekologii, albo całe te sekwencje z bajką, która siedzi w schronisku dla zwierząt, to, to były takie momenty, które szalenie chwytały mnie za serce i A też... A jak drugi raz to czytasz, wiedząc, że bajka była adoptowana, to już w ogóle jest takie... o. Wow. No. Właśnie, tak. A tam są jeszcze wcześniej przecież te sceny, kiedy ona siedzi i czeka przy łóżku Wiktorii i te, mm -hmm. te kadry z, z tym smutnym pyszczkiem, który tam, albo to jak nie może otworzyć konserwy. No to są wszystko takie właśnie rozczulające, rozczulające elementy, bo to też udowadnia, że... Ta psia lojalność jest taką rzeczą też właśnie bezinteresowną, że bajka na tyle, na ile może próbuje pomóc swojemu człowiekowi. To wszystko bierze się oczywiście z tej tradycji opowieści o zwierzęcych przyjaźniach między dziećmi a zwierzętami. Nie? No to można przywołać mhm. chociażby z w Pustyni i w Puszczy. Nie? Mamy postać Saby, mamy Reksia, który też jest pieskiem pomocnym i w jednym z odcinków kreskówki pomaga, wyciąga swojego pana z płonącego domu. No to, to wszystko są właśnie takie nawiązania. Jest też to w warstwie z kolei tej humorystycznej. Trochę bajka przypomina mi utwory Marcina Pałasza i tego jego cyklu o psie elfie, A, bo tam uh -huh. też komizm sytuacyjny i słowny zbudowany jest poprzez skonfrontowanie tego, co myśli pies z tym, co myślą i mówią do ludzie. To, to, to w przypadku właśnie bajki na końcu świata ta też gdzieś tam na styku tych dwóch rzeczywistości ta, ten, ten humor się pojawia i to jest super. Mm -hmm. To <grym> myślę, że powinniśmy jeszcze poświęcić chwilkę na oprawę graficzną, bo jednak mówimy o mm -hmm. komiksach. E, no właśnie, o kolorkach już troszkę powiedzieliśmy. Tak? Dominują kolory adekwatne do rzeczywistości w świecie przedstawionym, <grym> czyli różnego rodzaju żółcie, pomarańcze, e, brązy co do samych rysunków one mają wyraźne obrysy są w sumie całkiem znaczy to jest taka grafika no, rysunkowa, nie jakoś kartunowa, mocno... Kartunowa, O, kartunowa, tak, właśnie tego słowa szukałem, dlatego się zaciąłem na sekundkę, dzięki. Proszę. Ale jednocześnie jest bogata w szczegóły, takie jak właśnie miny bohaterów, tak cała mimika, gestykulacja, to jest tutaj mocno zaakcentowane. Plansze nie są puste, bo ten świat jest pusty jako taki i pojawiają się gdzieś pojedyncze plansze, gdzie tło jest prawie że jednolite, na przykład. No bo właśnie teraz to no, dosłownie przeglądam ten moment, gdzie bohaterowie są w dziurze w ziemi, no to wiadomo, że tam otacza ich prawie jednolita ściana. Ale e, sam świat nie wydaje się być jakoś taki pusty, czy komiks, nie wydaje się absolutnie być robiony na kolanie, gdzieś tam na szybko. E, sam sposób narracji też e, w sumie w pierwszym tomie był taki dosyć zróżnicowany. Drugi w sumie jeszcze też. Trzeci jest trochę też pod tym kątem chyba bardziej tradycyjny. Tu, tutaj nie mamy jakichś, nie wiem, eksperymentalnych form, no bo to ma być przystępne dla młodego odbiorcy, ale mamy i kadry gdzieś tam, plansze, panele całostronicowe i mamy ułożone je pionowo i poziomo i nachodzące na siebie czasami i trochę grę z perspektywą, momentami, czasami jeszcze jakieś strzałeczki, które nam mówią co i jak, jak się tutaj poruszać. I on jest ciekawy tak wizualnie. Nie jest monotonny, nie jest nudny i nawet te pewne uproszczenia związane z tym, że ten świat właśnie jest wymagły, wyludniony i w ruinie nie sprawiają takiego wrażenia jak niektóre komiksy, gdzie po prostu czuć, że autorowi się nie chciało tła narysować. Tak, ten świat nie jest przeładowany detalami i też szalenie podobają mi się takie drobne zabawy rysunkiem, bo Marcin Podolec stosuje też na przykład wystające poza kadr elementy w niektórych mhm. fragmentach historii, a to jakiś tam, jakaś tam smuszka dymu się wysnuwa, a to gałęzie na przykład albo pyszczek bajki gdzieś tam poza ten kadr wystaje. Z kolei kiedy są zaprezentowane retrospekcje, to też jest ciekawy zabieg graficzny, bo ramki nie są kanciaste, tylko takie właśnie okrągłe i nasycenie kolorów też się zmienia. Staje się właśnie takie bardziej żywe, symbolizujące mhm. ten naturalny, normalny świat. Też, Ale jednak widać, że to są wspomnienia, czy jakiś sen, widać. czy coś takiego, nie? Mhm. Mm -hmm. To też zabawy, zabawy kadrami, bo że gdzie nie gdzie te kadry są mniejsze, większe, to wszystko wpływa na dynamizm tej opowieści. Ale są też um, takie rzeczy, w które można się wpatrywać. W pierwszym tomie, kiedy bajka wskakuje w jakąś przepaść, żeby podążyć na pomoc Wiktorii, to mamy przecież ten szalenie fajny kadr z labiryntem takim. Mm -hmm. To ja się w tę te, scenę, w tę stronę wpatrywałam no dość, dość intensywnie. Potem, kiedy te nasze bohaterki pojawiają się właśnie w jakiejś przestrzeni w stylu sklep albo dom, to mm -hmm. też patrzę i wyszukuję różne takie właśnie elementy, które, jakieś takie nawiązania, które być może autor w różnych miejscach poukrywał. Także to wszystko jest... Nie w sumie, wiesz co, bo teraz tak ta. e, akurat nie patrzę w komiks, tylko przed siebie nie? i tak w pustkę się wpatruję e, i przypomniała mi się, w drugim tomie chyba jest właśnie ta pogóń za ciasteczkami i tam w ogóle nie ma tła, to jest na białym tle, ale mhm, tak. to na przykład mi strasznie tak że zapadło w pamięć i teraz właśnie e, widzę to przed oczami, znaczy oczymało no, obraźń. To... No, to tak jest, że kiedy mamy skoncentrować się na bohaterach i na tym, co się, to, co się dzieje na właśnie postawie bajki, no to gdzieś autor nie boi się wyeliminować właśnie ty, tych ramek i powiedzmy zostawić tam jakieś szczątkowe dialogi. Nie? To, to wszystko dowodzi tego, że cała ta opowieść jest naprawdę bardzo mocno przemyślanym tworem i bardzo kreatywnym, bo ja w przypadku tej historii Bałam się troszeczkę tego, że pójdziemy w kierunku takich, właśnie jakichś rzeczy bardziej oczywistych, bo ja trochę tych dziecięcych komiksów przez ostatnie miesiące przeczytałam, i wydaje mi się, że jest jakiś taki utarty schemat, którym autorzy. Z, z, z, Zdarza im się podążać, takie wiesz, pójście na skróty. Natomiast tutaj widać, że Marcin Podolec chciał stworzyć dzieło unikatowe, wymykające się jakimś takim właśnie uproszczeniom i sądzę, że udało mu się to, to, to, to zrobić, bo to jest komiks, to tak zabrzmi teraz, ale ja naprawdę tak uważam, to jest komiks na poziomie światowym. I, i szalenie cieszą mnie informacje o tym, że bajka doczekała się przeróżnych tłumaczeń na, na, na zagraniczne rynki komiksowe, bo sądzę, że jest to taka historia, która tym swoim poziomem właśnie zarówno graficznym, jak i pewnego rodzaju uniwersalnością, może nawet za granicą odnieść większy sukces niż w Polsce, z tego względu, że Polacy trochę właśnie boją się tych takich opowieści ryzykownych tematycznie, a poza granicami to mamy przecież różne historie, nie? Z, z różnymi bohaterami, więc gdzieś tam y, trzymam kciuki za to, żeby Marcinowi udało się za granicą odnieść też, też sukces mhm. i żeby na przykład y, taką drobną cegiełką y, y, w, w tym sukcesie było też serial animowany, bo nie wiem, czy też tak miałeś, ale kiedy y, czyta się ten komiks po raz któryś już, ja go czytałam już parę razy te trzy tomy, to te opowieści naprawdę ożywają. I tam jeszcze w internecie możecie sobie zobaczyć taki krótki, półminutowy bodajże zwiastun, na którym właśnie okay. wybrane sceny z pierwszego tomu są animowane. I po tym zwiastunie ja naprawdę miałam ochotę na więcej. Ruchomych, ruchomej bajki i ruchomej Wiktorii, że czuję pewnego rodzaju filmowy potencjał w tej historii, a to, że te poszczególne scenki są właśnie takimi zamk zamkniętymi opowieściami, no to też rokuje bardzo dobrze pod kątem y, przyszłego serialu. Ja już się nie mogę doczekać. Bardzo bym chciała obejrzeć już, już <śmiech> przygody filmowe bajki i, i Wiktorii. I zobaczyć, czy będzie to taka wierna adaptacja komiksu, czy Marcin Podolec czymś nas zaskoczy i pokaże, jakieś na przykład niespotykane przygody. Może więcej zmienno kształtnego. No, tam bardzo ciekawa, co z tego wyniknie. Znaczy ja też jestem ciekaw, ale nic więcej na razie nie dodam. Bo ja się trochę boję, że wiesz, tak jak widzę potencjał, tak właśnie to są takie króciutkie, nie? Właśnie mini etiutki. nie wiem jak to ująć nawet teraz, nie? No ale wiesz, mamy przecież Kajka i Kokosza, który też doczekał no, się tak. serialu i który mhm. też był zrobiony na takiej właśnie zasadzie, że mieliśmy tam no, no, no, kró, króciutkie te bajki. Te kreskówki, które też pojawiają się na dziecięcych kanałach przeróżnych, też są ograniczone na przykład do jakichś tam pięciu, dziesięciominutowych minutowych odcinków no to no, czemu nie? No, to, to Jest teraz jakiś taki właśnie sposób prezentowania filmowych historii, więc może to jest dobry czas na bajkę. Poczekamy, Oby. zobaczymy. tak? No nie, nie jestem na nie, po prostu mam też troszkę obaw. Ale zobaczymy. Fajnie, że coś się kręci, że coś się dzieje wokół tego projektu i być może do niego też za jakiś czas wrócimy, ale na dzisiaj myślę, że temat w miarę wyczerpaliśmy. Czy chciałabyś coś jeszcze? A, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze. jeszcze. A, A? Bo, no, dobra, to mnie, już tylko tak teraz... Wiesz, że ze mną tak jest, że. Wiem, ciężko. Wiem, no, to, wiem. wiem. Okej, okay. to chciałabym tylko zapytać Ciebie, Szymas, czy masz jakąś top 3? Jakbyś tak miał wybrać z tych trzech albumów, które przeczytaliśmy, takie trzy rozdziały, które najbardziej ci się spodobały, to powiedz które. Bo ja mam takie typy. Top 3 ze wszystkich? No. Jakbyś tak znaczy, miał, ja nie właśnie... jestem przygotowany, więc jeżeli mam spontanicznie odpowiedzieć, to mm -hmm. chyba coś to ci przychodzi na myśl cała choroba po Wiktorii w drugim tomie e, okay. łącznie z retrospekcjami i wyprawą bajki po pożywienie ok, e, to, znaczy nie wiem w sumie jak to się tam dzieliło dokładnie, bo dla mnie to jest trochę taki, wiesz, te kilka historii się składa w jeden rozdziałik. Rozumiem. Ale to w tym bym pewnie szukał tego, co mi się najbardziej podobało. Tak jeszcze, po, przepraszam, sekundkę, pierwszy. Znaczy, no najbardziej, tak? No to to bym wybrał, tak? Już nie będę kombinował. A okay, w twoim no przypadku? Na pierwszym miejscu postawiłabym ten fragment, który dostał nagrodę na festiwalu, czyli bajka i instynkty kapitalny mhm. rozdział. Jest po prostu przeuroczy, przecudowny. Bajka tarzająca się w... lepiej nie pytać w czym. W Wiktoria który I Wiktoria, która później właśnie te... nie może przestać jej głaskać. No to jest to, no, to coś, coś tak wspaniale budującego relacje pomiędzy tymi bohaterkami, że no, ja do tego rozdziału wracałam wielokrotnie i, i uważam, że jest to... No, jak do tej pory, po tych trzech albumach mój ulubiony rozdział. Mnie tutaj zastanawia Podob bardzo, jak dzieci to odbierają, nie? No bo dorosli jednak dobudowują kontekst <laughs> e, tak, mm -hmm. i, i interpretują to. Jestem mega ciekaw, jakby to dziecko odebiało, tak właśnie czytając, albo czytając samodzielnie, czy z rodzicem, ale tak właśnie czytając, że pies tutaj się tarza w jakimś no, brodzie, brudzie, smrodzie, czymś, ale potem właśnie mimo wszystko dziecko nie może się oprzeć, żeby pomiziać tak, pieska, podrapać coś tam, pogłaskać. tam. No ale ten, ten wyraz rozmarzenia na twarzy tak, bajki tak. i to zniecierpliwienie na, na buzi Wiktorii, to po prostu skradło mi serce. A potem odwrotnie, właśnie taka bajka z takim właśnie łapką na, na pyszczku, z taką miną, że o nie, to już i ty też. Dobrze, drugim moim ulubionym segmentem jest bajka i koniec świata, ale to z zupełnie innego powodu. To jest ta historia, w której dowiadujemy się jak wyglądało życie bajki w mhm. schulnisku. To jest naprawdę bardzo wzruszająca historia. Ja jestem wrażliwa na, na tego typu opowieści, więc no... Ale to, każdy to... chyba jest, nie? To, no, to ale tak tutaj... no, jak uniwersalnie działa na szczęście już teraz. Ale to wiesz, to tak głupio jest przyznawać się do tego, że człowiek się popłakał czytając komiks dla dzieci, nie? Ile razy ja mówiłem o czymś takim w no ale to, to, to rzeczywiście bardzo tak jakoś mocno zadziałało na mnie. I mhm. jeszcze bajka i Nocny Gość. To jest właśnie ten segment, o którym wspominałam mhm. wcześniej, który jest otwarty tym wspaniałym wykorzystaniem właśnie tego wyczekiwania przy ognisku i w ogóle podoba mi się to, jak tutaj operowane, jak tutaj Marcin Podolec operuje czernią, operuje kolorami i takim właśnie prostym pomysłem, że całe tło, wszystko jest czarne i tylko mamy oświetlone nasze bohaterki, naprawdę no. znak jakości kciuk w górę, super, to jest moja Tak do tej pory topka tych najlepszych opowieści. Uh -huh. I to jest koniec no tej bajki. No dobrze. No to jak słyszycie polecamy zastrzeżenia, mamy naprawdę minimalne, nawet ciężko w sumie nazwać zastrzeżeniami tak z perspektywy całego tego nagrania. Cieszymy się, Trochę że właśnie... Trochę za krótko, nie? Też chciałoby e... się więcej. To no dlatego to te... właśnie to jest ta moja obawa w kontekście y, serialu, bo ja nawet dzisiaj dosłownie wiesz, jak teraz przed całym nagraniem byłem po pracy, chciałem coś szybko zjeść i tak jedną rękawkę tutaj jadłem, drugą sobie jeszcze to kartkowałem i tak praktycznie wiesz, y, w kilka minut. No jako, że już któryś raz tak wertowałem te komiksy, to przez nie przeszedłem i tak właśnie sobie pomyślałem, y, że przydałoby się coś dłuższego w tym świecie, nie? Czy. Y, czy po prostu, żeby tych tomów było więcej, jeszcze więcej, czy może jakaś <grym> no, osobna to. historia, tak, czy może jakaś powieść w tym świecie, nie wiem, ale po prostu potencjał jest, tak, cieszę się, że ten projekt się <grym> rozwija, cieszę się, że właśnie jest ten serial, tak jak powiedziałeś, za granicą też by się mogło sprzedać, to jest zawsze ten problem, że po angielsku jest dużo większa konkurencja, nie, ale z drugiej tak. strony ta historia jest dosyć uniwersalna. Przedstawienie postaci też jest uniwersalne. Nawiązania są e, nawiązaniami do światowej mm -hmm. popkultury, a nie polskiej, tylko historii czy czegoś takiego. E, więc e, potencjał na pewno jest e, i gdyby się ukazało za granicą, to chętnie nie wiem, napiszę recenzję gdzieś na Goodreads czy coś, żeby właśnie je zachwalić. No ja też. A jeszcze też podoba mi się to, że Marcin Podolec, jestem ciekawa właśnie, czy ten, czy ten pomysł będzie kontynuowany, bo też o tym nie wspomnieliśmy, ale bajka się ukazał. doczekała się, właśnie tak, spin pojawił się bajka i jej gang. Tam Informacje są sprzeczne, bo w jednym wywiadzie gdzieś tam doczytałam, że to był taki jednorazowy pomysł, gdzieś tam w innym miejscu, że może, może ta historia doczeka się kontynuacji, no chciałabym. Chciałabym, żeby właśnie bajki, bajki było jak najwięcej, bo lubię po prostu te bohaterki. Bardzo mi się miło obcuje z, z, z tym komiksem i jeśli mogłabym zaryzykować takie stwierdzenie, to jestem pewna, że jeśli musiałabym się pozbyć dużej ilości rzeczy z mojego domu, komiksów, to bajka akurat byłaby taką serią, którą bym zostawiła. Mm -hmm. bo jestem pewna, że będę, będę do niej wracać i będzie jeszcze sprawiać mi dużo, dużo y, emocji. Już się nie mogę doczekać kolejnych tomów, musimy szybko przeczytać. Jestem ciekawa, co dalej. Dobrze, dobrze, A. już spokojnie, spokojnie u się autor zaczerwieni. jeszcze, że ona okay. będzie w pobliżu czy coś i będzie miał telefon w dłoni nie, z podcastem i się zapytał, o co chodzi, co, do kogo to się jak czegwieńczo. Nie no, dobra. Okay. ale słyszycie, mamy też dobry humor. No, w końcu teraz Dzień Dziecka, nie? Będziemy świętować. Może jakieś zamówienie na książki, komiksy złożę w sobie? O, o, dobry pomysł. No, to idealna okazja. Rozmarzyłem okay. się. Ty też słyszę już. Trochę marzysz, trochę odpływasz, więc będziemy kończyć. Serdeczne dzięki za tę rozmowę, za to, że nam się w końcu udało powrócić. Bardzo ci dziękuję, Szymos, Szymas, za, za kolejne nagranie. Cieszę się. To To jeszcze... czekam na kolejną bajkę. Właśnie Bogusiu, bajka bajką, ale jak myślisz, uda nam się powrócić do pewnej franczyzy, której nazwy wymieniać nie wolno? Bo wiesz, do 1 września jest jeszcze trochę czasu, nie, żeby tak na początek roku szkolnego myślisz, myśli, że jest szansa? No ja cię już przecież namawiam nie od, nie od dziś. Ja już mam, mam potrzebę bardzo ogromną. Och, pogusił. <głos> Dobra. Chciałem to mieć na taśmie. Też będę miał okay. motywację. Kto wie, o co chodzi, ten wie. Kto nie wie, to się dowie za dwa miesiące pewnie. A wam, kochani, teraz już po prostu dziękujemy za uwagę i tradycyjnie już klimatycznego weekendu. Udanego tygodnia. Wszystkiego dobrego na Dzień Dziecka i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. Cześć!